serce miłością i pokorą natchnij Panie serce m. Słuchając tej muzyki dzisiaj czuję się jak przechodzień w galerii, gdzie mogę przystanąć na chwilę, docenić ten czy inny element, wyrazić chwilowe zainteresowanie dla ciekawego pomysłu twórcy i przejść dalej do kolejnego eksponatu. To słowa naszego słuchacza Bogdana na temat słuchanej przed chwilą muzyki z albumu Samar Pan Sławomira Kulpowicza z gościnnym udziałem Czesława Niemena. Druga strona tej płyty za nami, a na niej trzy kompozycje. Utwór tytułowy "Samarpan", jako drugi The Only Prayer i przed chwilą Song for Harp Read. Sesja, która trwała od 5 do 24 stycznia 87 roku w studiach polskich nagrań. Ten album dźwiękowo zrealizował duet, duet Andrzej Sasin, Andrzej Lupa, no a zagrali Hmm, przypomnijmy ten skład, Janusz Smyk, saksofon, Anna Faber, Harfa, Witold Szczurek, kontrabas, Krzysztof Przybyłowicz i Krzysztof Zawadzki na instrumentach perkusyjnych, Jerzy Pomianowski, tabla, tambura, Muhammad Kamaluddin, tabla, Czesław Niemen, śpiew i Sławomir Kulpowicz, syntezator, gongi, śpiew. Tom tak, pisze kończy nas. się ta płyta, tak. i przychodzą od państwa refleksje na temat tego no, oryginalnego dokonania polskiej muzyki końca lat 80. polskiego. New Age, myślę, tak, mm -hmm. tak można to określić. Jeden ze słuchaczy pisze tak, zaskakujące, jak ta płyta broni się po latach. Zaproszenie czasowe Niemena dodało tej produkcji duchowej głębi i szkoda, że wokalista nie eksplorował głębiej tych obszarów. Ja bym tu jeszcze przywołał postać Liz Coltrane. No ale o tym mówiliśmy. Y, po skryptum, czy nie było jeszcze tego materiału z innym wokalistą, jak to rozumieć, to znaczy, że y, ten pomysł... Y, czy te kompozycje na przykład tak, Kulpowicza? Tak. Y, y, no może na koncercie wiemy, gdzieś szczerze. były realizowane, prawda? Tutaj jeszcze dodaje nasz słuchacz notabene genialne możliwości instrumentów sztabkowych, wykorzystał Steve Reich, dostrzegając, że mogą one realizować tak rytm, jak i harmonię i melodię. Świetnie byłoby posłuchać muzyki na 18 muzyków w wieczorze. Hmm, pozdrawiam. Myślę, że te utwory się pojawiają w programie drugim, niekoniecznie w wieczorze płytowym, który ma swój profil. Prawda? No, nie jesteśmy od tego, żeby zastępować inne audycje. Namawiamy Państwa. Muzyka współczesna ciągle obecna w odpowiednich forach, porach i, i z komentarzem czy to Ewy Szczeciński, czy Jan Grodkowski, jak najbardziej. Ale mamy od razu odpowiedź na tę wątpliwość naszego słuchacza, czy ten materiał nie zabrzmiał też z innym wokalistą. Nasz inny stały słuchacz, pan Mariusz, pisze tak, wyjaśnia tę kwestię. Wcześniej pisze o czymś innym, pozwolę sobie zacytować od początku tę wiadomość. Bardzo dziękuję za muzykę Kulpowicza z Niemenem. Kupiłem tę płytę w latach 80. Kilkanaście lat temu kupiłem kompakt, który przysłano mi z Nowego Jorku. Piękna muzyka, wszystko bardzo ładnie dopracowane. Połączenie muzyk, muzyki hinduskiej z jazzem i muzyką klasyczną. Wrażliwość muzyków niesamowita i dogłębna znajomość muzyki. Mimo, że wielokrotnie jej słuchałem, to cieszę się, że mogę dzielić się z innymi y, tym momentem i że ktoś y, odtwarza tę muzykę w Eterze, bo według mnie jest dość zapomniana. W roku wydania lub rok później zagrano tę muzykę na Jazz Jamboree, ale z jakiegoś powodu Niemen nie zaśpiewał, może nie chciał, zaśpiewał Mieczysław Szcześniak. Fragmentu słuchałem w audycji trzy kwadranse jazzu, pisze pan Mariusz, no prawdopodobnie Ten tak, wątek tak podejmuje pan Marek również, ale zaczyna tak, już pół wieku interesuje się muzyką Niemena, byłem widzem i słuchaczem jego koncertów i mimo, że Poznałem go osobiście i wielokrotnie rozmawiałem na różne tematy, to jednak w dużej mierze pozostał dla mnie artystą zagadkowym o bardzo szerokim spektrum zainteresowań muzycznych. W mojej pamięci pozostała piękna zapowiedź Uliska Kanowera przed występem Niemena podczas festiwalu Jazz Jatra 78 retransmitowanego z komentarzem Andrzeja Jaroszewskiego na naszej antenie. Na ten festiwal Polskie Stowarzyszenie Jazz, mówimy o festiwalu Jazz Jatra 78, Polskie Stowarzyszenie Jazzowe wydelegowało Czesława Niemena z muzykami oraz laboratorium i zespół Namysłowskiego ze Sławem Jerem Kulpowiczem. Zarówno Niemen, jak i Kulpowicz wrócili do Polski pod wielkim wrażeniem muzyki, z jaką zetknęli się w Indiach. Mimo to ukazanie się płyty Samar Pan było dużym zaskoczeniem dla słuchaczy śledzących poczynania tych artystów wersji koncertowej, i tutaj nasz słuchacz podejmuje ten temat, który ty zasygnalizowałeś z jednego z maili. Materiał z tej płyty udało się zaprezentować podczas gembory, ale z Mieczysławem Szcześniakiem jako wokalistą. Natomiast po kilku latach, jesienią 1993 roku, pieśń z tej płyty nagrał z Kulpowiczem Marek Bałata. I na płycie z CD wydawała je firma Sonus. Także jest jakiś dalszy ciąg tej, tej opowieści. To ja jeszcze pozwolę sobie wrócić do wiadomości od pana Bogdana, którą zacytowałem od razu po odsłuchaniu drugiej strony płyty. Pan Bogdan postawił tutaj kilka pytań. Pamiętam, że jest taka płyta, ale słuchałem jej już bardzo dawno temu. Zapewne z jakiejś audycji radiowej. Słuchając dzisiaj zastanawiam się, jak sam twórca traktował to nagranie. Czy była Ważna to płyta w jego dorobku, dla niego samego, no bo potem pan Bogdan właśnie pisze, że, że słuchało mu się tego tak, jakby przechodził się po galerii handlowej. I jeszcze jedno, słychać tu, że Kulpowicz miał dobrą rękę do instrumentów elektronicznych i szkoda, że nie było ich takich dwóch, z których jeden zaangażowałby się na dłużej w ten nurt. No rzeczywiście elektronika tutaj odgrywa ważną rolę na tej płycie. Ja przyznam, że nie jestem miłośnikiem brzmienia tego syntezatora we wszystkich numerach. Podoba mi się w pierwszym na pewno, w kompozycji Song for Mohindar. Gorzej bywa na przykład w Song for Maf, czyli w trzecim utworze z pierwszej strony. Takie mam wrażenie, że już te barwy trochę się zestarzały, trochę już no, jakby należał do tamtej epoki, a nawet być może i wcześniejszej. Mhm. Pan Mariusz, nasz stały słuchacz z drugiej strony globu, z Meksyku bardzo chwali to nagranie, mówię, że to dla niego jest ważna płyta, którą kiedyś kupił w formie long playa w latach 80. ale co istotne, pisze tak, kiedyś podarowałem egzemplarz płyty kompaktowej właśnie tej do pewnego centrum terapii fizycznej, bo według mnie bardzo uspokaja, może służyć tej już od siebie, dodaje, jako muzykoterapia, prawda? Bardzo możliwe, bardzo możliwe. Absolutnie. Zresztą niedawno w Nocnej Strefie gościem był kompozytor, którego muzyka wykorzystywana była w podobnym kontekście, w podobnych miejscach. Oczywiście nie odwołująca się do muzyki hinduskiej bezpośrednio ale też grająca tym, tą transowością, zapętleniem, repetytywnością. No też tam pojawia się często harfa. Mowa o muzyce Kenichiro i Sody, który był gościem Nocnej Strefy. Ja mam takie zgodnie. osobiste zdanie na temat muzyki, która może y, służyć y, celom y, terapeutycznym. Zresztą ten temat kiedyś wałkowaliśmy nawet na, na antenie, niekoniecznie w wieczorze płytowym, zapraszając y, Fachowców, a jest takich kilku, a może kilkunastu w naszym kraju, mam, mm, mam mieszane uczucie, dlatego że czasem nawet pięknie pomyślana muzyka, która nie wiem, w gabinecie czy, czy, czy, czy w poczekalni gabinetu dentystycznego na przykład, prawda, Czyli, czy, czy w miejscach, gdzie powiedziałbym, podwyższonym stopniu ekspresji czy oczekiwań ekspresji może pomóc, ale pod jednym warunkiem, że, że można samemu zdecydować, czy, czy chcesz mieć takie tło, czy nie, prawda? A jeżeli ono jest narzucane, to niekoniecznie. Nie no, ja wiem, co państwo sądzą na ten temat. To, to nie jest no, oczywiście sprawa dyskusja tak, dotycząca tak. muzyka, ambientu. Bo muzyka się wciska Chyba nie ma jednak teraz wszędzie. Rozwijać, ale rzeczywiście no gdzieś, gdzieś charakter tej muzyki ambientowej tutaj jest słyszalny. Nie, nie zdziwiłbym się, gdyby ten album Samar Pan był traktowany jako swego rodzaju muzyka środowiskowa. Generalnie muzyka. muzyka jest obecna wszędzie. Pojedziemy na wakacje w góry czy nad morze, już nie, wchodzę, nie mówię o tym, o zagranicy, prawda, to, to gdzieś coś rozbrzmiewa cały czas. A, y, są takie chwile, gdzie człowiek chce zostać z ciszą. Cisza też jest muzyką taką wewnętrzną, gdzie ja mogę ją w każdej chwili zagospodarować. Inny temat pod skryptą w związku z tym nie, nie rozwijam. A jeszcze nie będzie, bo teraz naprawdę może muzyki, może dźwięków. Dużo tych dźwięków będzie. Like Minds, album z 98 roku. Gary Barton zaprosił przyjaciół, stworzył fantastyczny kwintet. Płyta została nagrana, potem nagrodzona grami za Najlepszo, najlepszy instrumentalny album jazzowy i tutaj właściwie części, którą można by określić jako nadbudowa, prawda? To, to nie ma, bo to jest jazz. Musielibyśmy mówić o wartościach jazzu, wszystko wydaje się zostało powiedziane, więc nic tylko słuchać. Natomiast jest pokazem kunsztu trzech przede wszystkim muzyków frontmenów tutaj dobranych w bardzo ciekawym zestawie, prawda, bo to jest wibrafon, fortepian i gitara. Były wątpliwości, jeśli chodzi o Pata Messini. Również pamiętam, że nieżyjący już świetny polski gitarzysta Marek Bliziński miał miało wątpliwości, ponieważ Panta znaliśmy przede wszystkim jako twórcę pewnej konwencji, brzmienia. No, państwo doskonale wiedzą, o co chodzi, bo te płyty jego podstawowe, które go konstytuują jako, jako wizjonera, który stworzył pewne brzmienie, stał się już klasyką. No, wszystkie te płyty właściwie przedstawiliśmy. Natomiast nie ma tak wiele znów jego nagrań, gdzie on, powiedziałbym, prezentuje się po prostu jako improwizator jazzowy. To jest taka płyta, jest tu czego posłuchać. No i absolutnie genialne solówki Gary Bartona, który stworzył, jest nowatorem, jeśli chodzi o technikę gry czterema pałeczkami co jest bardzo trudne w wibrafonie, zwłaszcza jeśli mówimy o improwizacji, prawda? Nie o akordach, bo to jest prostsze, chociaż też to jest pięknie trudny instrument, ale zobaczą państwo, tu są takie frazy, że się wydaje aż niemożliwe, że można to zagrać czterema pałeczkami. Biegną bardzo szybko. No i Chick Corea, chi no, czy potrzebny? Tu jest jeszcze jakiś komentarz, wystarczy imię i nazwisko Chick Korea i wiadomo, wiadomo, co się dzieje. Co ciekawe, Korea gra tutaj na fortepianie, nie przekracza znów z własnego kręgu stylistycznego, bo zwykle jak są jego nagrania, gdy on jest liderem, to on wyznacza Wszystkie, powiedziałbym, przestrzenie yy, i stylistyczne i nadaje ton. I to są oczywiście jego kompozycje, jego koncepcja. A tutaj on jest jednym z improwizujących muzyków. Na tym polega wartość płyty. No i fantastyczna sekcja Roy Haynes, Dave Holland. I ciekawie są rozdane zadania. Dlatego, że tak, dwie pierwsze kompozycje Pata Mephilii, Dwie następne kompozycje Chica Korei, dwie następne kompozycje Gary Bartona, potem Methiny, potem jedyna, jedyny standard Gershwina Sun i na koniec Methiny i zamyka całość Chikoria. Oczywiście płytę dzielimy na dwie części, ponieważ jest 10 utworów. 5 plus 5 płyta długa, ponad 60 minut, więc każda z części ponad 30. Myślę, że możemy przechodzić już do szczegółów. Jeśli państwo coś chcą dodać jeszcze na temat Czesława Niemena i w ogóle tej, tej koncepcji, czy w związku z, z muzyką hinduską, czy z wątkami dalekowschodnimi, to prosimy jak najbardziej, bo temat jest arcyciekawy i, i wart jest podejmowania. Im więcej, jeszcze powtórzę to, co powiedziałem, im więcej lat mija od śmierci Czesława Niemena, no w tym wypadku również Sławomir Kulpowicz, tym powiedział ciekawsze jest spojrzenie, ponieważ to spojrzenie w nas trochę dojrzewa. Więcej wiemy na temat współczesnego rynku i to, co się wydarzyło wydawało kiedyś jakąś efemerydą, zaistniało, skończyło się, przechodzimy do następnych propozycji. To jednak po latach kiedy tych płyt przesłuchało się setki, a może tysiące, nagle okazuje się, że płyta z 80 któregoś roku e, przesłuchana ponownie ma w sobie jakieś wartości, prawda? Więc jeżeli ktoś chce jeszcze do tego wrócić, to, to OK. E, question and Answer i Elucidation, chyba tak się to wymawia, Pata, Methiny, Windows i Futures, Chica Corey, i pierwsza z kompozycji Gary Bartona, Like Minds, tytułowa. Gary Barton, Chick Korea Pat Messini, Roy Haynes i Dave Holland. Oh, Thank you. Question Nance i Elucidation, dwie kompozycje Pata Messini. Windows, Futures, Chica Korei i Like Minds, Gary Bartona. To pierwsza część płyty Like Minds, 98 rok, kwintet mistrzów. Gary Barton na wibrafonie czy na fortepianie, Paz Messini na gitarze, Roy Haynes na perkusji i Dave Holland na kontrabasie. Patrząc na skład tej płyty, to wydawałoby się, że, weź, że weźmy pięciu wybitnych muzyków jazzowych, stwórzmy z nich okazjonalny zespół i wydajmy płytę. W efekcie coś tam na bankowych kontach się odłoży, pisze pan Andrzej. I dalej tak. Jednak myślę, że ta płyta to nie jest typowy skład gwiazd dla kasy, tylko raczej... Bardzo świadomy projekt muzyków, którzy już wcześniej ze sobą grali i znają się jak przysłowiowe łyse konie. Gary Barton i Chick Corea współpracowali od lat 70., a Pat Metheny wyrósł między innymi w środowisku Bartona. Nie ma tutaj spotkania na siłę. Jest natomiast naturalna chemia. To słychać w muzyce. Pod względem grania zespołowego płyta jest raczej uporządkowana niż dzika. To nie jest... Free jazz, ani spontaniczny jam bez kontroli. Improwizacje są eleganckie i bardzo czyste, wręcz perfekcyjne. Nawet wydaje mi się, że ten album można uznać za zbyt bezpieczny. Nie ma na nim ryzyka, czy też eksperymentu, ale z drugiej strony kontro ta kontrola pozwala świetnie wybrzmieć interakcji między muzykami. Być może o to chodziło. Dlatego oceniam tę płytę jako dopracowaną, klasyczną sesję mistrzów. Niż komercyjny produkt, ale z drugiej jeszcze strony nie jest to najbardziej odważna rzecz w ich dyskografiach. Jeżeli mam oceniać tę płytę pod kątem jak brzmi perfekcyjna komunikacja topowych jazzmenów, to jest to płyta bardzo ciekawa. Jeżeli jednak pod kątem odkrywania Ameryki, na co tych muzyków stać, to jest to płyta raczej umiarkowana. Pisze pan Andrzej. Dziękujemy i pozdrawiamy. I pan Bogdan, też ciekawy głos w temacie. Chciałbym tylko zauważyć, że wszyscy muzycy z tego nagrania mają ważną, ka ważną kartę w katalogu wytwórni ECM Manfreda Eichera. Jednak odcień jazzu z jakim mamy tu do czynienia nie do końca przystaje do charakteru monachijskiej wytwórni. Może dlatego mamy nalepkę Concordu na tym krążku. Tak czy inaczej takiej muzyki słucha się wybornie. Chciałoby się jej jeszcze i jeszcze. I dobrze, że muzycy i wytwórnia obdarowali nas chojnie prawie 70-minutową ucztą muzyczną z pięknie wybrzmiewającymi tematami i obfitością partii solowych. Całość nagrania w trzy dni